Są informacje polskiego Radia 24. Utrudnienia na autostradzie Adwana Mazowszu. Rano zderzyły się tam trzy samochody. Donald Trump zapowiada ekstremalne uderzenie w Iran. Przeniesiemy ich do epoki kamiennej, mówił w telewizyjnym orędziu. To ważny czas dla wiernych. Kościół katolicki obchodzi Wielki Czwartek. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2 w okolicy Konotopy na Mazowszu, po tym jak nad ranem zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i osobowy. Podczas działań służb zapłonęła kabina jednej z ciężarówek. Pożar udało się ugasić i nie ma osób poszkodowanych. Obecnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia w ruchu potrwają około godziny, mówił nam kilka minut temu rzecznik Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, brygadier Łukasz Darmofalski. Jeden pas jest zajęty z uwagi na działania związane z przepompowywaniem paliwa z jednego z pojazdów ciężarowych. Nasze działania jeszcze będą trwały około 45 minut do godziny. Po tym czasie zostaną scholowane, uszkodzone pojazdy i droga zostanie dopuszczona do ruchu. W miejscu wypadku powstał wielokilometrowy korek. Prezydent nie musi być obecny przy ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ocenił prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Wczoraj szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przestrzegał, że złożenie przysięgi przed organem innym niż prezydent byłoby przestępstwem. W radiowej jedynce Przemysław Rosati podkreślał, że prawo nie reguluje formy złożenia ślubowania wobec prezydenta. Wobec nie zakłada jednoczesnej obecności wszystkich, to znaczy... Chodzi o to, że są różne formy Może być forma pisemna, może być forma zdalna Może być forma osobista Ustawa, to jeszcze raz powtórzę, no tak została napisana I taka obowiązuje, nie wskazuje formy Prezydent przyjął wczoraj ślubowanie od dwojga powołanych 13 marca sędziów Trybunału Konstytucyjnego Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Głosami koalicji rządowej wybrano wtedy również Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. Pałac Prezydencki podkreśla, że w czasie kadencji Karola Nawrockiego w Trybunale zwolniły się dwa wakaty, których obsadzenie jest obowiązkiem prezydenta. Donald Trump powiedział Amerykanom, że misja wojskowa w Iranie zakończy się niedługo, ale nie wskazał żadnego terminu. Amerykański prezydent zasugerował nawet możliwość eskalacji wojny. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.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 Kościół katolicki obchodzi Wielki Czwartek. Rozpoczyna on Triduum Paschalne, w trakcie którego wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jak mówi metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski, Triduum Paschalne to ważny czas dla każdego z wiernych. W jego trakcie sięgają oni do źródeł swojej wiary. Chrystus dla nas zrobił najwięcej w te trzy dni. W Wieczerniku, Wielki Czwartek, kiedy przygotował nas do swojej obecności takiej stałej i ciągle aktualnej w Eucharystii, w Mszy Świętej, a potem na krzyżu oddał za nas swoje życie, został złożony do grobu i zmartwychwstał. Właściwie to jest streszczenie całej wiary chrześcijańskiej. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I to się wydarzyło najpełniej jak w pigułce w te trzy święte dni. Uroczystość Wielkiego Czwartku upamiętnia ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Uwaga na fikcyjne promocje i nieprzejrzyste ceny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do, o czujność podczas przedświątecznych zakupów. Bartosz Klimczuk z Łokiku powiedział, że nieuczciwi sprzedawcy starają się wykorzystać nieuwagę klientów. Niestety tak jak w przypadku każdych takich momentów okazyjnych, czyli Black Friday, czyli okazje poświąteczne czy noworoczne, wykorzystują te momenty nieuczciwi sprzedawcy, aby właśnie skorzystać z tej naszej presji czasu, z tego, że jesteśmy zabiegani gani i kupili produkt, albo którego nie chcemy, albo w cenie znacznie tu przewyższającej wartość w porównaniu do innych sklepów. Ekspert dodaje, że jeśli przy kasie cena okaże się wyższa niż na półce, konsument ma prawo kupić produkt w niższej cenie. To były informacje Polskiego Radia 24. Na znacznym obszarze, obszarze kraju będzie dziś sporo przejaśnień, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na Pomorzu, Warmii i w Bieszczadach może się jeszcze utrzymywać gęsta mgła ograniczająca widzialność. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni na wybrzeżu i w Małopolsce do 14 stopni na Mazowszu. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest teraz dobra, a miejscami bardzo dobra, głównie na południu i wschodzie. Kilka miejscowości notuje umiarkowaną lub dostateczną jakość, a smog notowany jest w Krotoszynie i Nowej Rudzie. System elektroenergetyczny pracuje teraz stabilnie. Jedna piąta prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, a w kolejnych godzinach udział OZE w mikście energetycznym ma przekroczyć nawet 60%. A w centrum i na północy kraju średnie zagrożenie pożarowe, na zachodzie i południu małe. Klimat. Reklama.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 2 kwietnia. Dziś już wszystko absolutnie na no, poważnie, bez żartów, także tych politycznych. Małgorzata Żochowska, Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek i Paweł Szymankiewicz. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas i komentować ostatnie wydarzenia. W jakiej rzeczywistości żyjemy? Czy to jeszcze można jakoś nazwać? Prezydent Karol Nawrocki blokuje nominacje na stopnie oficerskie dla części funkcjonariuszy służb specjalnych. Uważam, działa w, że działa w polityczny sposób. Przytrzymuje te nominacje i prowadzi do paraliżu służby. To jedna część. Blokuje czy nie blokuje nominacji yy, sędziom Trybunału Konstytucyjnego, bo to, że dwoje z nich taką, takie ślubowanie wobec prezydenta złożyło, to dopiero początek oczekiwań rządu, który ma w tej sprawie być surowy i konsekwentny, tylko jakie ma możliwości. Będziemy się tym zajmować w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Stan Dnia Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego leży w kompetencjach Sejmu, a nie prezydenta, przypominają politycy koalicji rządzącej i podkreślają, że Karol Nawrocki zachował się jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności. Dwoje z sześciorga sędziów, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, złożyło wczoraj ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie do Karola Nawrockiego. Dwoje sędziów, by odebrać od nich ślubowanie. Zbigniew Bogucki dopytywany yy, powiedział, że prezydent przeanalizował też biografię sędziów, dlatego wybór padł na te dwie konkretne osoby, ponieważ politycznie najbardziej Karolowi Nawrockiemu odpowiadały. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi o kolejnej odsłonie konfliktu między prezydentem i rządem.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 Pałacu Prezydenckim podkreślają, że tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny to 15 sędziów, a rzeczywiście pełny skład orzekający to jest 11 osób, ale Trybunał liczy 15 osób i dlatego ci sędziowie apelowali także, by kolejne osoby wskazane przez Parlament zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego otrzymały. Resort Sprawiedliwości pracuje jednak już nad rozwiązaniami od kilkunastu dni, które umożliwią pracę wszystkim powołanym przez Sejm sędziom. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz My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 Prezydent nie musi być obecny przy ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak mówił w Polskim Radiu prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Co więcej, zaznaczył, że prawo nie reguluje formy złożenia ślubowania wobec prezydenta. Wobec nie zakłada jednoczesnej obecności wszystkich, to znaczy, chodzi o to, że są różne formy. Może być forma pisemna, może być forma zdalna, może być forma osobista. Ustawa, jeszcze raz powtórzę, no, tak została napisana i taka obowiązuje, nie wskazuje formy. Sędziowie, którzy nie otrzymali zaproszenia ponownie napisali listy do prezydenta z apelem, by wskazał datę, by zaprosił ich do siebie i odebrał ślubowanie. Zapelem o przyjęcie ślubowania wystąpił też minister Waldemar Żurek, choć wczoraj pan minister raczej większej nadziei na to, że taki scenariusz zostanie zrealizowany nie miał. Dziękuję Ci Sylwio za podsumowanie. Dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Andrzej Coll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze. Jeśli pan pozwoli, panie profesorze, to jeszcze wymienię pozostałych sędziów wybranych przez Sejm. Krystian Markiewicz, sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, były wieloletni prezes Stowarzyszenia Sen Sędziów Justitia. Anna Korwin-Piotrowska, sędzia, prezeska Sądu Okręgowego w Opolu, prezeska Stowarzyszenia Sędziów Temis. Doktor Habilitowany Nauk Prawnych, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Maciej Taborowski. Marcin Dziurda, doktor Habilitowany Nauk Prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, także radca prawny. Czy ci wymienieni przeze mnie, wybrani przez Sejm, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego? To może zrobimy, ponieważ bardzo słabo pana profesora słyszymy, to yy, spróbujemy poprawić jakoś połączenia, yy, a ja w międzyczasie zacytuję Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który mówi tak. Chciałbym zdementować absurdalne tezy, że kogoś nie wpuszczę do Trybunału nic podobnego, ale do tego by ktoś wszedł tutaj jako sędzia TK, muszą zostać spełnione warunki yy, określone w Konstytucji i ustawie. Czyli to jest trochę tak... I trochę nie. Skład Trybunału Konstytucyjnego został powiększony, ale decyzja prezydenta tylko zaogniła spór o Trybunał. Czy słyszymy się lepiej, panie profesorze? Ja słyszę panią bardzo dobrze. O, i my teraz też słyszymy pana profesora doskonale. Czy cztery pozostali sędziowie wybrani przez Sejm są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, panie profesorze? Nie ma żadnych wątpliwości, że te osoby są sędziami Trybunału Konstytucyjnego,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 Ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych sędziów. Tu jest nawet prawna wskazówka, że tak wygląda proces wyboru. Jeżeli osoby wybrane odmawiają złożenia ślubowania, to to oznacza rezygnację z, z, z, z wyboru, to spełnionego urzędu. Czyli trzeba miał, musiał być urząd, prawda, objęty, żeby można z niego było zrezygnować. Prawda? Panie Także... profesorze, ale profesor Marek Safian kilka dni temu pytany przeze mnie, kiedy wymienieni przeze mnie sędziowie, wtedy pytałam o szóstkę o sześcioro sędziów, mogą zacząć pracę, wskazywał, że ślubowanie wobec pa Pana Prezydenta jest czymś w rodzaju zobowiązanie wobec nas wszystkich do tego, że będą niezawiśli yy, i sumienni w wykonywaniu yy, swoich, yy, swojej pracy. I właściwie ślubowanie to jest moment, w którym mogą zacząć formalnie pracę. Tak, Czy Pan się ktoś, z tym zgadza, Panie Profesorze? Tak, tak? zgadzam. Dlatego, że... Następny artykuł, który właśnie tego dotyczy, że po złożeniu ślubowania yy, sędziowie przystępują do wykonywania swoich obowiązków. Więc yy, takie jest znaczenie ślubowania, ale ślubowanie są zobowiązani złożyć sędziowie wobec prezydenta. No, prezydent jest zobowiązany yy, do wykonywania swoich obowiązków. I tutaj mamy do czynienia zdecydowanie ze złamaniem konstytucji i też niezgodnie z, z, z treścią tej ustawy postępuje prezydent. Ja bym na jedną rzecz tutaj, przepraszam bardzo, zwrócił uwagę. Pani rozmawiająca z Radiem powiedziała, że prezydent, jest nowy spór między prezydentem a rządem. To nie jest właściwe, to nie jest spór z rządem prezydenta, tylko to jest spór z Rzeczpospolitą. Prezydent łamie porządku Panie profesorze, szef kancelarii pana prezydenta tłumaczy to tak. Podaje dwa argumenty za przyjęciem ślubowania tylko od dwojga sędziów. Pierwszy ma dotyczyć chronologii. Prezydent został zaprzysiężony 6 sierpnia, to pamiętamy. I od tego czasu pojawi pojawiły się dwa wakaty i prezydent uznał, że to jego podstawowa odpowiedzialność jako głowy państwa, żeby je obsadzić. A drugi argument jest w moim przekonaniu swojego rodzaju... Hmm, przejęciem kompetencji, bo jeżeli pan prezydent uważa, że wystarczy jedenastu sędziów w Trybunale Konstytucyjnym z piętnastu ustawowych, to wyznacza jakby nowe ramy prawne. Tak jest. Po pierwsze, ten pierwszy punkt. W czasie kadencji prezydenta Nawrockiego powstały dwa wakacje i tylko te dwa wakaty ma obowiązek przyjąć lobbywanie od tych dwóch osób. To nie jest zgodne z rolą prezydenta. Prezydent jest gwarantem kontynuacji władzy państwowej. Wobec tego, jeżeli nie są wypełnione wszystkie wakaty, jeżeli doszło do wyboru sędziów przez Sejm, to prezydent jest zobowiązany do przyjęcia ślubowania od tych wszystkich wybranych. Nie jest prawdą, to co zresztą wczoraj powiedział pan Bogucki, nie powiedział prawdy, że pełny skład Trybunału wynosi 11 posłów. Pełny skład trybunału wynosi 15 posłów. To jest Sędziów wrażliwstw... osób, panie, panie profesorze, <sługi> nie posłów. <grym> tak, bardzo, ja, sędziów. Ja, <grym> oczywiście. I ta ilość 15, 15 sędziów jest określona w Konstytucji, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ta cyfra 11 posłów, liczba określa konieczny skład do wydania orzeczenia w pełnym składzie. To jest tylko tyle słowo pełny. Pełny skład po prostu jedenastu gwarantuje możliwość w ogóle orzekania, ale to nie znaczy, że został wybrany pełny skład Trybunału, bo ten określa Konstytucja i wynosi piętnastu sędziów. My rozumiemy, panie profesorze, różnicę między pełnym składem Trybunału Konstytucyjnego i piętnastoma sędziami, a pełnym składem potrzebnym do wydania takiego czy innego orzeczenia. No, pan minister Bogucki jest prawnikiem. Ja nie znajduję słów na określenie charakteru tej rozgrywki, zagrywki. Nie wiem, jak to nazwać. A pan, panie profesorze? To jest czysto polityczna zagrywka. O to chodzi żeby dalej utrzymać y, m, możliwość orzekania. I przez te osoby skutecznego orzekania, które są, no, można to wyraźnie powiedzieć, no, zależni od y, władz politycznych i się godzą na tę zależność. A poza tym to jest ochrona dla y, pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Świętkowskiego, Bogdana Świętkowskiego. Tak. Bo nie można, prawda, z, i, uchylić immunitetu przy, no, dwóch sędziach teraz wybranych, którzy mam na, myślę, że byliby skłonni do uchylenia immunitetu panu Świączkowskiemu i w związku z tym chroni się w, w ten sposób, prawda, jego funkcje. Pan Siączkowski jest nieprawidłowo wybrany, dlatego mówię o pełni, pełnieniu przez niego funkcji, a nie nazywam go prezesem. Panie profesorze, zgodzę się, że to rozgrywka polityczna. Słyszymy o różnych alternatywnych rozwiązaniach o drodze przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, o złożeniu ślubowania wobec Zgromadzenia Narodowego, czy Marszałka Sejmu, czy u notariusza, ale też słyszymy o jeszcze jednym rozwiązaniu, takim, w którym to sami sędziowie wybrani przez Sejm wzięliby sprawę w swoje ręce i na przykład ruszyli w stronę działań prawnych rób, lub proceduralnych. Co to może oznaczać? To znaczy, jakbym Powiedział w ten sposób, że jeżeli by oni składali ślubowanie w obecności marszałka Sejmu i podpisaną ślubowania przez bałacu prezydenta, to są wszystkie warunki, o których mowa w ustawie o statusie sędziów Trybunału są spełnione. Tę obecność prezydenta nie jest konieczna. Ja się zgadzam z panem Rosatim, który w ten sposób wczoraj wyraził ocenę prawda, tej całej sytuacji. Marszałek nie przyjmuje ślubowania. Marszałek organizuje złożenie ślubowania, no, zastępując prezydenta tylko jako organizator ceremonii. I to nie jest wobec marszałka złożone ślubowanie. Ono jest złożone wobec prezydenta, tylko w takiej formie, którą prezydent umożliwił, bo powinien być obecny, ale to jest obowiązek prezydenta, a obowiązkiem jest złożenie ślubowania i w takiej formie oni ślubowanie składają na ręce prezydenta, prawda? To wobec należy rozumieć na ręce prezydenta. Panie profesorze, cytowałam już Bogdana Święczkowskiego. To przytoczę jeszcze raz te słowa. Chciałbym zdementować absurdalne tezy, że kogoś nie wpuszczę do Trybunału nic podobnego, ale do tego, by ktoś wszedł tutaj jako sędzia TK, muszą zostać spełnione określone warunki konstytucyjne i ustawowe. To jest zapowiedź zamkniętych na klucz drzwi przed e, czwórką sędziów, których nazwiska wymieniłam, tych, od których pan prezydent którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta? No Myślę, że pan Świączkowski rozumiał to jednak inaczej. Mam nadzieję, że to nie chodzi o zamknięcie drzwi. Te osoby są sędziami Trybunału, wybranymi przez Sejm i w związku z tym pan Święczkowski ma ich przyjąć do budynku oczywiście i umożliwić pełnienie ich funkcji. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że złożenie w takiej formie pisemnej i ślubowania jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy. Co dalej, panie profesorze? No, myślę, że mamy do czynienia z właśnie z łamaniem praw Rzeczpospolitej przez prezydenta. Łamaniem są, konstytucji, no, panie profesorze? Konstytu łamaniem pan... łamaniem mhm. konstytucji. Nie mam do tego żadnych wątpliwości. Konstytucja wyraźnie odróżnia złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału i składania ślubowania przez sędziów Sądów Powszechnych. Tu prezydent powołuje sędziów powszechnych, tak to określa konstytucja, czyli odgrywa aktywną rolę przy tej czynności. Natomiast przy ślubowaniu sędziów trybunału prezydent nie jest w ogóle w tym procesie wymieniony w konstytucji. Sędziowie ci są wybierani przez Sejm i na tym się kończy ich wybór, a prezydent ma tylko przy Trybunale Konstytucyjnym jedną rolę aktywną. To jest powołanie prezesa Trybunału i wiceprezesa Trybunału, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast wybór sędziów jest dokonywany bez udziału prezydenta. Przyjęcie ślubowania jest pewną ceremonialną fun funkcją, którą spełnia prezydent. Ma do tego obowiązek. Nie, nie czyni tego. To nie może być zahamowana działalność Trybunału Konstytucyjnego. Jest 11 sędziów, co też jest wątpliwe, czy jest ich 11, bo tam są też i dublerzy. To nie jest to pełny skład Trybunału Konstytucyjnego i to jest zahamowanie prasy Trybunału. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Andrzej Col z nami w Polskim Radiu 24.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 Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Pożar tira po kolizji z autami osobowymi i ogromne korki na autostradzie A2. Do wypadku doszło w rejonie węzła Konotopa na Mazowszu. Relacjonował na naszej antenie rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, brygadier Łukasz Darmofalski.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 Co najmniej cztery osoby zginęły, a 16 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów na wschodzie i południu Ukrainy. Dowództwo ukraińskie przekazało, że Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę krytyczną oraz dzielnice mieszkalne. Uszkodzone zostały cztery wielopiętrowe budynki i 9 domów prywatnych. Zniszczono wieże telefonii komórkowej, prywatne samochody oraz karetkę pogotowia. Wojska rosyjskie użyły do ataków 172 drony. Rozpoczynają się działania likwidacyjne w kopalni Wujek w Katowicach. Wczoraj oficjalnie przekazano standard do zakładu kopalni w, likwida w likwidacji. Teraz czas na likwidację, która zostanie podzielona na dwie części, mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja. To mówimy o dwóch obszarach. Mówimy o tym, czego nie widać, czyli tym wszystkim, co jest pod ziemią i tam te procesy muszą nastąpić. Będą w zależności od koncepcji, jaka zostanie przyjęta. Tutaj rozmawiamy z miastem Katowice, aby część tej infrastruktury dołowej zachować. Natomiast jeżeli chodzi o powierzchnię, to tutaj spodziewam się wiele po tym konkursie architektonicznym, jak zagospodarujemy te tereny. W kopalni przy tych procesach wciąż będzie pracowało około 300 pracowników z około 800-osobowej załogi. Przed nami kolejny dzień ze słoneczną aurą prawie w całej Polsce. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie około 13-14 stopni. Wyjątkiem ma być południe Polski, informuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.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 przywita się z Państwem Łukasz Jakubowski. Dzień w Polskim Radiu 24. 9.33 Polskie Radio 24. Małgorzata Żochowska cały czas z państwem, orędzie Trumpa, najważniejsze padło między wierszami. Donald Trump zapewnił rodaków, że działania przeciwko Iranowi idą bardzo dobrze i bardzo niedługo zostaną osiągnięte wszystkie zakładane cele. To nic nowego, ale najważniejsze jest to, czego nie powiedział. Mimo, że kolejny raz przekonywał, że struktury państwa irańskiego zostały niemal całkowicie zniszczone, nie był w stanie wskazać, kiedy wojna się skończy. Podał termin dwóch, może trzech tygodni i mówił, że Stany Zjednoczone zbliżają się do osiągnięcia wszystkich zakładanych celów. I przy odrobinie dobrej woli, woli, można by to uznać za wskazanie dość dokładnych ram czasowych. Ale nie należy się do tego przywiązywać, tak mówią eksperci, bo Amerykanie słyszą to od niemal miesiąca i cały świat słyszy to od niemal miesiąca, czyli od dnia, w którym konflikt na no Bliskim Wschodzie został rozpętany. Tam dnia. A z nami teraz Maciej Jastrzębski, y, korespondent, y, reporter dziś Polskiego Radia. Maćku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. O cenach K paliw. Kierowca, kierowca dzisiaj. Dzisiaj y, kierowca, ale zmartwiony, nie wiem, diesel czy nieco uradowany? Znaczy, ja, ja tankuję zawsze 95, czasami jak chcę y, z, z, zrobić przyjemność mojemu samochodowi, to 98, ale tak naprawdę nie patrzyłem nigdy na ceny paliw. To jest pierwszy raz, kiedy się tym zainteresowałem, po prostu tankuję i jadę. A zgodnie ze środowym obieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek 2 kwietnia zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalone maksymalne i to jest za 95 623 za 98 684 i za olej napędowy 765. Ja sprawdzałem jakie jest w rejonie Płocka i Włocławka bo myśmy tutaj proszę państwa zawsze narzekali że mieszkamy w pobliżu największego polskiego koncernu paliwowego te ceny benzyny i oleju napędowego przeważnie są wyższe niż w innych regionach Polski. Kierowcy jeszcze, jak się okazuje, nie do końca oswoili się z tym, że codziennie mogą na ich stacjach paliw być inne ceny. Jednym to odpowiada, innym jest to obojętne, byle nie było drastycznej podwyżki, ale są też i tacy, którzy no, z uwagą śledzą zmianę tych cen i niektórzy nawet narzekają. Była wczoraj inna cena i dzisiaj inna cena. Dlaczego tak się robi? 6,15, dzisiaj 6,27. Nie ma nigdy całej ceny. Podwyżki idą cały czas. Pan jak odbiera to regulowanie cen? Wszystko mi jedno. Tankował pan dzisiaj? Cały czas jest cena w górę, nie? Jak pan odbiera to, że rząd reguluje te ceny? No reguluje, właściwie to nic nie reguluje, tak? No bo akcyzy tam zmniejszyli, VAT zmniejszyli, ale przecież dzień, dwa przed podnieśli... Cenę hurtową, no to nie wiem, czy stanieje, czy może zdrożenie jeszcze. Mhm. No to takie nasze. Polaków Mądrości. Sprawdziłem sytuację w kilku okolicznych stacjach i tak benzyna 95 kosztuje mniej niż najwyższy pułap wskazany na dziś przez Ministerstwo Energii. Przypomnę to jest 6,23 a ceny wahają się od 6,9 6,10 do 6,21. Są też w rejonie Płocka i Włocławka stacje na których 95 można jeszcze kupić za mniej niż 6 złotych ale są też i takie które ustaliły ceny na maksymalnym możliwym pułapie. Litr oleju napędowego górna granica 7,65 a na stacjach paliw w rejonie Płocka i Włocławka około 7,49 groszy do 7,60 groszy. Część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe od tej górnej granicy. No to taki krótki raport z rejonu Płocka i Włocławka. Ale powodów do narzekania ch chyba nie mamy, bo moje doświadczenia z wypraw zagranicznych samochodem, czy to na zachód Europy, czy też na wschód Europy wskazują, że jednak w Polsce te ceny paliw kształtują się na przyjaznym dla naszych kieszeni pułapie. Jak to brzmi? Yy, prawdziwie. No proszę, proszę nam wierzyć, drodzy słuchacze Polskiego Radia 24. Maćku, ja tylko dodam, że ja pochodzę z Płocka. Kiedyś tam było, kiedyś ten no to zakład to to sama byłby, na pewno słyszałaś narzekania swoich sąsiadów, tak. prawda? Którzy Ale... mówili no mhm. panie, no ulicę dalej jest taki wielki zakład produkujący paliwa, a, a, a w Krakowie taniej. A dlaczego ja no. o tym wspominam? Dlatego, że ja sobie nie przypominam w mojej wieloletniej historii. Yy, yy, yy wspólnej historii z, z miastem Płockiem, żeby tam była jakakolwiek maleńka stacja, na której y, ceny byłyby na przykład y, jakoś atrakcyjnie niższe. A to proszę y, nie spróbuj ma pojechać sześćdziesiątką, dwójką w stronę Włocławka i tam po drodze miniesz dwie stacje, na których ceny, może nie zawsze, ale y, są często poniżej tych ogólnych pułapów przyjętych w Polsce. Ja korzystam, bo jeżdżę sobie na przykład na ryby nad Zalew Włocławski albo w rejon so Soczewki, czy, czy skoków, o, tak. <grystanie> Maćku, jak możesz tak poruszać moje emocje i wspomnienia? No dobrze. Soczewka, grabina, bo chcę przy okazji państwu powiedzieć, że to takie małe Mazury, rejon Płocka. Tam jest tyle pięknych jezior. No po... dobrze, jak już się chwalimy, to ja powiem, że w powiecie włocławskim, które jest moim rodzinnym No proszę, jest to my 50... jesteśmy w pewnym sensie krajanami. 50 jezior, co się nie mieści w głowie. My sobie tu mówimy takie małe, kujawsko-dobrzyńskie mazury. Mhm. soczewka, jezioro, grabina, jezioro. Dobrze, ale miało być o paliwach. I o tych paliwach było chyba Jasne. dość pozytywnie, bo ja pamiętam chociażby swoją wyprawę niedawną do Brna czy do Wilna, to jednak ceny paliw, nawet wtedy, kiedy nie były regulowane i kiedy jeszcze nie było takich gwałtownych skoków, to jednak w Polsce były znacznie niższe. Pamiętam też wakacyjne wyprawy samochodem przez Austrię, Włochy i Francję, gdzie płaciłem w niektórych regionach włoskich, na przykład od koło 3 euro za litr mm -hmm. paliwa, szczególnie przy granicy z Austrią. To taka ciekawostka na autostradach. Im dalej od granicy, tym paliwo tańsze w tych naszych sąsiednich krajach zachodnich, a im bliżej granicy drugiego państwa, tym paliwo droższe. I to mm -hmm. tak, tak bardzo bo bolało po kieszeni, że aż czasami się płakać chciałem. Prawda? W latach 70. -tych, 80 wyróżniono... A to nas... wtedy nie byłem kierowcą. A ja, ja też nie, ale wyróżniały nas kwiaty siarczane na powiedzmy kałużach po deszczu. Teraz już niczym się nie różnimy, bo no kwiaty siarczanych dygresja, nie ma, ale, ale ceny paliwa podobne. To mała górę. krótka dygresja paliwowa, kiedy byłem dzieckiem w latach 70. jeździłem dość często do rodziny na Ukrainę i pamiętam pierwszą wyprawę z ojcem samochodem do Tarnopola, żeśmy jechali. Ojciec zamówił za dużo paliwa, jak państwo wiedzą, tam się najpierw zamawia, a potem leje. I to paliwo wylewało się z saturatora na asfalt, i nikt na to nie zwracał uwagi. To było paliwo 93, albo 92. U nas jeszcze ta, ta, ta, tak wysokooktanowej oktanowej benzyny nie było. Mówiło się, że to jest rosyjska czerwona. No dobrze, Maćku, uwielbiam Cię słuchać. Nasi słuchacze pewnie też, ale mm, czas nas goni i mm, chociaż. No ja sprawdzam nasz dalej, wydawca się uśmiecha. Później. Jasne, ale nasz gość już, kolejny gość jest y, z nami. Nie wiem, czy równie zadowolony jak my dwoje. Macie Jastrzębski, dziękuję Ci bardzo. Pozostań państwu. proszę Cię na posterunku i sprawdzaj. Gość Polskiego Radia 24.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 że nasze cele wojenne się sprawdzają, jesteśmy blisko wojny, proszę jeszcze chwilę wytrzymać. Znaczy ponieważ... blisko końca wojny, tak? Ta, blisko końca wojny albo, albo blisko tej operacji, która trwa, ponieważ wszystkie te ceny wzrostów e, energii czy nawozu, które widzimy, to jest właśnie wina irańska. I to był ten główny przekaz. Dlatego, że to, to jest bardzo charakterystyczne, Donald Trump w przeciwieństwie do każdego swojego poprzednika powojennego na pewno nie prowadzi polityki medialnej, jeżeli chodzi o prowadzenie konfliktu wojennego. To jest kiedy sobie przypomnimy każdego poprzednika. Barack Obama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 I to są te dzielnice, które historycznie i współcześnie najbardziej są dotknięte przez kryzysy finansowe. Zawsze. Kryzys roku lat 80., kryzys roku 2007, Covid, zawsze te dzielnice latynoskie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 Po pierwsze kupujcie ropę od Stanów Zjednoczonych, bo mamy jej dużo. Po drugie wykażcie trochę spóźnionej odwagi, mogliście to zrobić z nami. Popłyńcie do cieśniny i po prostu weźcie ją sobie.